Się rano w albańskim raju, choć niektórym kończy już się tutaj film. W kącie stoi baba z harmonią i dwie rumunki, co się nawzajem kroją. Co tu robi kurwa Miss Albania? Pewnie Popek, wygrał ją w karty. To pierwsza dama naszego gangu. Wjechała w bikini i zbiera opłaty. Po krótkim wstępie jej występie, wzrokiem szukam czegoś, żeby zatkać nos. Bałkański towar cieszy tak mocno, że na całym ciele nam się jeży głos. Popijam napój mocniejszy od czaju, pochodzący z dalekiego kraju, a recept, którego znają tylko hodowcy najstarszych wielbłądów w Dubaju. Jakaś wariatka cwaniara chciałaby wpuścić do kieszeni Niestety jestem w albańskim raju i odprawiam ją z kwitkiem do męża Ktoś mi polewa kolejną szklankę, a szisza leci tutaj z ust do ust Jak masz ochotę na fajne cycki, z chęcią podpiszemy twój bujny biust Gang Albanii, styl kozak, w albańskim raju zasiada w lożach Więc nie podskakuj bardzo wysoko, bo cię wyniosą na butach i nożach Finisz, bo za chwilę filmu koniec, końcowe napis i bombili bye bye A na refren wjeżdża tutaj król, lecimy na grubo, popuść, graj! Keszkę w meszkę Chin, keszkę w Hin to król. Albanii Szere mere, chociaż też dostarasz nas Rok nisz, nisz, nisz, nisz, nisz, tyś kurwa skar Keszke w meskechyn, keszke w meskechyn Ryski, śliski, śliski to król Albanii Szere chociaż też to starasz tas Rok życzysz niż oszliś, tyś się rano w albańskim raju I piję rakiję, zamiast bromaru widzę liście po ostraganu cyganka Nad jest sto dolarów Od napięcie, idę dalej I baba z wądrzem daje mi gitarę Więc siadam na murku, zaczynam grać I lecimy więcej, to jakoś tak Keszkę w meszkę Chin, keszkę w meszkę Chin Ryszki, szyszki, szyszki to król Albanii chociaż też to starasz jak nie śliśnić, oś niś, niś, niś, kurwa szaa Siadam w zamawiam wiachę, Biorę łukawódki, palę trawkę Rozsypuję koks, formam, podaję kartę I ogląda film, Chyba za klatkę Przyśladam się do mnie, książę z Rumunii Pyta, skąd znam tak dobrze albański? Jeden z na ucho mu Kanał Człanów Angli Kończy się film, Do zagadka Najlepszy film jaki widziałem w sześciu I widzę o siłka, jedna z sadałka I płacę za niego, na pańskich wirus Skakuję na niego z gracją, co Przemierzam Z kresa bańskiego raju I nagle z nas nie zaczęło pizzeć I budzę się o czym to co da razu Keszkę w meszkę Hin, keszkę w meszkę Hin Ryski, ślyski, ślyski to król Albanii Sierre chociaż też to starasz tas Ruch nisz nisz nisz, osz nisz nisz Kelszkę w meszkę Chin, w meszkę Chin Albanii mere, chociaż też dostarasz nas Ruch